Nie wiedziałam, czy to przypadkowa kolejność, czy coś w rodzaju hierarchii, ale znając Wawrzyńca i jego przywiązanie do protokołu, zakładałam, że ma to znaczenie. Miło mi was poznać, powiedziałam, choć na tym etapie nie odpowiadało to prawdzie. Nie przyzwyczaję się. Wkrótce możesz zapomnieć. Stwierdziła wampirzyca i wyszczerzyła się w nieco złośliwym uśmiechu. Powodzenia. Silniejsi i starsi od ciebie próbowali na mnie glamur, z marnym skutkiem. Odparłam chłodno. Może zamiast odstawiać przedstawienie, przejdziemy do rzeczy, bo nie mam całej nocy. Zostawiłam dziecko pod opieką wilka. Wawrzyniec westchnął, jakby wszystko to było dla niego próbą ostateczną, a potem kiwnął w stronę wolnych foteli. Wrażenie egzaminu nieco zelżało, kiedy wszyscy zasiedliśmy w improwizowanym kręgu. Tylko Monserrat pozostała na biurku. Ustawiła swój fotel tak, by nie siedzieć do niej plecami i móc kątem oka kontrolować każdy jej ruch. Widal oderwał się od regału i przysiadł obok wawrzyńca. Mówiłaś, że masz prośbę, zaczął mój wampirzy syn. Nieważne, zostawmy to na później, odparłam. Wspominałeś, że macie problem, a ja mogę wam pomóc. Wewrzyniec skinął głową i obrzucił spojrzeniem pozostałych, jakby czekał na ich zgodę. Berengar niemal niezauważalnie kiwnął głową. Dzięki informacjom od twojego wilka zrobiliśmy spore postępy, zaczął wampir. Na tyle duże, że... Z grubsza wyznaczyliśmy obszar, na którym może przebywać duch. Znaleźliśmy ogłoszenia, o których wspominał Biarkę. Jedno w kościele, drugie w poradni psychologicznej. Próbowaliśmy namierzyć numer, ale jest wyłączony. Po tej stronie bramy namierzenie komórki i tak jest praktycznie niemożliwe. Powiedziałam. Nie ma wiesz tylko odbicia i wzmacniacze sygnału. Niestety... Ale mieliśmy też jego krew, którą utoczył twój wilk w czasie ucieczki. Krew ducha? Upewniłam się. Tak, yy, niewiele, ale wystarczyło. Próbowaliście magii sympatycznej albo zaklęcia naprowadzającego. Domyśliłam się i zerknęłam raz jeszcze na całą trójkę. Żadne z nich nie emanowało magią wystarczającą, by porwać się na coś takiego. Komando musiało mieć na stanie przynajmniej jedną wiedźmę. Z mizernym skutkiem, przyznał Wawrzyniec. To mogło oznaczać różne rzeczy. Za mało krwi, zbyt stara próbka, zbyt słaba wiedźma albo dobre zabezpieczenia ducha, osłony krąg ochronny, magia kamuflująca. Jeśli ukrywał się tyle lat i był nie do końca człowiekiem, mógł się tego spodziewać. Z zaklęcie nie zadziałało w ogóle, czy obszar do przeszukania był zbyt rozległy? Zapytałam. Zadziałało, ale nie wskazało konkretnego miejsca, odpowiedział Berengar. Mogę spróbować je powtórzyć, jeśli zostało wam trochę krwi, zaproponowałam. Mam doświadczenie. Nic nie zostało. Próbka spopieliła się przy uruchomieniu zaklęcia. Klątwa ochronna, stwierdziłam. Widal skinął głową. I tak zaszliśmy dalej niż do tej pory. Mamy przybliżony obszar. Jak bardzo przybliżony? Całe Trójprzymierze czy coś węższego? Wiemy na pewno, że jest na terytorium magicznych. To już coś zauważyłam. Niestety Juliana nie chce z nami rozmawiać. A jeśli po prostu zaczniemy kręcić się po jej terytorium, spłoszymy gnoja i znów zwieje, powiedział Wawrzyniec z wyraźną frustracją w głosie. Podała powód, czy po prostu odbiliście się od Edena? Elf był prawą ręką przywódczyni magicznych w Trójprzymierzu, a prywatnie nad nadopiekuńczym snobem. Zakochanym w niej od milenium. Wymienili spojrzenia, z których jasno wynikało, że do Juliany nawet nie dotarli. Aiden mógł wyglądać jak piękniś z koreańskiej dramy, z tymi niebieskimi włosami, anielską buźką i w seksownie rozpiętej koszuli, ale zachowywał się jak smok, który pilnuje góry złota. To jest do zrobienia, powiedziałam spokojnie. Mogę się z nią spotkać i jeśli wie, gdzie ty się ukrywa, dowiem się. Nie wpuścicie. – mruknął Widal. – Płomień to nie mordor, nie trzeba tam pierścienia, żeby wejść – zapewniłam. Wawrzyniec wydał z siebie zduszone ha, jakby z trudem powstrzymał się od wrzaśnięcia, a nie mówiłem – komando nie wyglądało na przekonane. – Jestem magiczna. Juliana mnie szkoliła. Mieszkałam u niej przez długie miesiące, nadal mam tam swoją szufladę z ubraniami. I nie wywalili mnie z płomienia, nawet kiedy przyprowadziłam diabła i anioła. Jeśli największym problemem w złapaniu ducha ma być dostanie się do Juliany, możecie to już odhaczyć, stwierdziłam. Chcę iść z tobą, rzucił Berengar. Jasne, jeśli obiecasz, że nie wdasz się w przepychanki zejdenem. Juliana ma do niego słabość. Zmrużył oczy, jakby szukał w moich słowach haczyka albo kłamstwa. Yy, jadę z wami, wtrącił Wawrzyniec. Byłam pewna, że chcę robić za moją obstawę. Tylko nie wiedziałam, przed kim zamierzał mnie chronić – mieszkańcami płomienia czy tym niedźwiedziem. Dam sobie radę, zapewniłam i poklepałam go po kolanie. To co, zbieramy się, póki świt daleko? Zapytałam, podnosząc się z fotela. Niedźwiedź wstał. I dopiero teraz jego rozmiar naprawdę zrobił wrażenie. Był wyższy od Mirona, a ten miał dwa metry. Jezu, czym was tam karmią w... Zawahałam się. Katalonii, podpowiedział i uśmiechnął się szeroko. Niedźwiedź iberyjski, zapytałam. Wyszczerzył się. Wolimy przydomek kantabryjski. Pod tej to, pod tato, jeden czort. Rzuciła Monserat i zaśmiała się, gdy berengar posłał jej ostre spojrzenie. No co, przecież to prawda. I miała rację. Określeń iberyjski i kantabryjski używano zabiennie. Może w kwestii nazewnictwa zmiennokształtnych niedźwiedzi istniał jakiś niuans, którego nie znałam. Tak czy inaczej były ogromne, większe niż brunatne i miały reputację gorszą niż polarne. Gorąca katalońska krew, gabaryty i upór dawały dość zabójczą kombinację. Nie wiem, czy się zmieścisz w moim aucie, ale w razie czego złożę siedzenia. Powiedziałam i ruszyłam do wyjścia. Dora? A przysługa? Mówiłaś, że czegoś ci trzeba, zawołał Wawrzyniec. Odwróciłam się. A tak, y, macie jeszcze tę furgonetkę, w której przewozili wilka? Y, po co ci ona? Chcę przez pół Polski przetransportować dwa wilki, odpowiedzialne za to, że mój podopieczny znalazł się w tej sytuacji. Nie sprzątaliście jej? Jest nieruszona, powiedział Widal, przypatrując mi się z uwagą. Odrobina wymuszonej empatii dobrze im zrobi. Nie będą się domyślać, co czuł Biarkę, kiedy przerażony i zniewolony jechał na tej pacie. Poczują to na własnej skórze. – A potem, co z nimi zrobisz? – zapytał Widal. – To co konieczne, by żadne inne dziecko nie musiało przechodzić tego, co Biarkę. – Są rany, które najlepiej skauteryzować, zanim rozleją się gangreną – powiedział sentencjonalnie Berengar. – Przygotuję auto – oznajmiła Monserrat. – Możecie podstawić je pod trumnę? Nie zamierzałam zapraszać ich na teren domu stada, a stamtąd Warg albo Bjorn mogli je odebrać. – A co z chłopcem? zapytał Widal. Wszystko dobrze. Będzie tylko lepiej, zapewniłam. Wampir uśmiechnął się łagodnie i spojrzał na Wawrzyńca tak, że moje zakopane głęboko geny wiedźmy płodności zapłonęły jak konar z reklamy. Wawrzyniec nawet nie zauważył tych emocji na jego twarzy. Może nie chciał ich widzieć. Był przecież w długim, szczęśliwym związku z Miłoszem. Ale czułam, że za tym spojrzeniem kryje się jakaś historia, i że sięga daleko w przeszłość, może nawet do czasów, kiedy to Wawrzyniec był chłopcem, którego trzeba było ratować z rąk okrutnej stwórczyni. Noc nie robi się młodsza, mruknął niedźwiedź. Może nie był jak wampiry, zależny od tego, gdzie akurat znajduje się słońce, ale wiedziałam po sobie, że kiedy spędza się z nimi naprawdę dużo czasu, zegar biologiczny się przestawia. Zmieścił się w aucie, ale tylko dlatego, że odsunął siedzenie maksymalnie do tyłu i odchylił oparcie, by nie zawadzać głową o dach. Jezu, czym wy normalnie jeździcie? Zapytałam, bo zajmował tyle miejsca, że gdy sięgałam do drążka zmiany biegów, musiałam trzymać łokcie przy sobie. Nie chodziło tylko o wzrost. Miron też był wysoki, ale nie przytłaczał mnie swoją obecnością, kiedy siedzieliśmy razem w aucie. Nie miał takich barów ani bicepsów o obwodzie mojego uda. Transporter wojskowy, mruknął. Moja rawka nie zrobiła na nim dobrego wrażenia. To w tłum się nie wmieszasz. Dyskretna obserwacja odpada, rzuciłam wyjeżdżając z posesji. Od takich rzeczy mamy Widala i Pilar, Lisice. Dodał, jakby to coś tłumaczyło. Hm, może tłumaczyło. Ilu was jest? Zapytałam. Tylu, ilu trzeba, nie musisz wiedzieć. Nie przesłuchuję cię, po prostu podtrzymuję rozmowę, odpowiedziałam. Nie musisz oświadczył i umilkł na pół godziny. W tym czasie przejechałam przez całe terytorium gniazda, by wjechać na ziemię magicznych. Trójprzymierze pod pewnymi względami przypominało Trójmiasto po drugiej stronie bramy, ale alternatywny Gdańsk należał do wampirów, alternatywna Gdynia do wilków, a magiczni zamieszkiwali Sopot i okolice. Ich rewir był pozornie najmniejszy, za to obejmował całą linię brzegową i płynnie łączył się z rubieżami. Miejscem w które wampiry i wilki wolały się nie zapuszczać. Płomień, podobnie jak rezydencja Juliany, znajdował się rzut kamieniem od promenady i plaży. O tej porze istniała spora szansa, że półelfka była w lokalu, który wielu nazywało nieoficjalną stolicą terytorium magicznych. Rozdział 42. Muzyka wylewała się z lokalu. Głośna pulsująca basami, niemal pierwotna w swoim seksualnym podtekście. Grupki bywalców zalegały przed wejściem. Niektórzy palili, inni przystępowali do konsumpcji numerków, na jedną noc lub więcej. Grupa dziewczyn tańczyła w świetle księżyca i latarni gazowych, wyśpiewując imię jednej z nich. Sądząc po szarfie przewieszonej przez pierś przyszłej panny młodej, Wyminęła je w drodze do wejścia. Berengar podążał za mną niczym wielka kamienna kula za Indianą Jonesem, skutecznie rozbijając nastrój nieskrępowanego relaksu wśród magicznych. Ci rozstępowali się na jego widok, nawet jeśli wcale nie stali mu na drodze. – Możesz trochę przykręcić zastraszanie? – Daleko nie zajedziemy, jeśli nikt nie będzie chciał z nami rozmawiać. Poprosiłam cicho, wiedząc, że i tak usłyszy. – Przecież się nie skurczę – burknął. – Spróbuj popracować nad brwiami. Mniej Marsa! Więcej misia. Takiego może i wielkiego, ale pogodnego. Prychnął. Na bramce stał facet, którego nie znałam. Spory. Może nie tak jak mój towarzysz, ale niewiele mu ustępował. Łysa głowa lśniła w świetle neonu, jakby cała była wysmarowana oliwką, a jego skóra miała lekko zielonkawy odcień. Olera. Troll. Opuściłam osłony, uwalniając aurę, aż rozlała się wokół mnie perłowo-błękitną poświatą. Zero wątpliwości, że jestem magiczna. Troll uniósł brew i przesunął się pół kroku, by mnie wpuścić, ale ledwie przeszłam, znów zastawił wejście, mierząc Berengara niechętnym spojrzeniem. On jest ze mną, powiedziałam. Może lepiej by żadnego z was tu nie było, burknął ochroniarz. Może byłoby lepiej, gdybyś odkrył w sobie ducha gościnności, odcięłam się. Postąpiłam krok do tyłu, zmuszając go do przesunięcia się w bok i wyciągnęłam rękę do berengara. Zawahał się, ale ją ujął. Moja aura była przepustką dla nas obojga. Weszliśmy w tłum. Dawno nie widziałam tego klubu tak zapchanego. Muzyka huczała. Kolorowe światła pod sufitem w pulsacyjnym rytmie rzucały barwne zajączki na ściany i magicznych. Przepychałam się w stronę baru. Loża Juliany była po drugiej stronie parkietu, więc wolałam najpierw sprawdzić, czy w ogóle tu jest, zanim wiadę w zgromadzonych niedźwiedzim czołgiem. Cudze aury ocierały się o moją. Magia kręciła w nosie i uderzała do głowy zapachem. Spocone ciała połyskiwały brokatem, a miłosne zaklęcia unosiły się w powietrzu obietnicami. Kiedy dotarłam do baru, marzyłam o prysznicu. Wszystko przyklejało się do mnie jak konfetti. Przecisnęłam się między dwoma satyrami i nachyliłam nad kontuarem, wypatrując barmana. Miałam nadzieję, że dziś trafię na kogoś znajomego, ale musiałam pogodzić się z tym, że czasy ostrego klubowania miałam już za sobą. Bywałam tu za rzadko, by liczyć na szczęście. I rzeczywiście nie znałam faceta, który właśnie napełniał kufle piwem z nalewaka. Srebrne włosy, lśniące jak metal w świetle neonów i niemal zbyt idealna twarz sugerowały elfa, może nie czystej krwi, ale jednak. Elfy nie słynęły z przyjacielskości, choć może ten był wyjątkiem. Gdy podał kufle klientom, zasygnalizowałam ręką, że chce zamówić. Zobaczył gest, ale tylko wzruszył ramionami. Pucował ściereczką kolbę na lewaka, jakby od tego zależała jego pensja. Czekałam cierpliwie, aż w końcu raczył podejść. Czego? zapytał szorstko, patrząc nie na mnie, lecz na niedźwiedzia za moimi plecami. Zaczynałam podejrzewać, że Berengar był tu wcześniej i nie zostawił po sobie najlepszego wrażenia. Hej, szukam Juliany, jest dziś? Tym razem spojrzał wprost na mnie. Czego chcesz od Juliany? Rzucił obcesowo. Pogadać, jestem starą przyjaciółką, odpowiedziałam. Raczej wątpię. Gdybyś była, wiedziałabyś, czemu jej tu nie ma. Odparł i odwrócił się, zanim zdążyłam zareagować. Co do kurwy? Wycofałam się spod baru i zaczęłam się rozglądać. Szukałam znajomej twarzy, ale najwyraźniej nastąpiła zmiana pokoleniowa. Nie poznawałam nikogo. Już miałam się poddać i wyjść, kiedy przez dudniące basy przebił się pisk. Dora! I nagle ktoś zamknął mnie w mocnym uścisku, a turkusowe włosy pachnące truskawkami połaskotały mnie w nos. Dopiero po kilkunastu sekundach objęcie zelżało, a kobieta cofnęła się o krok, wciąż trzymając ręce na moich ramionach. – Na boginie, Serafina! – zaśmiałam się i odwzajemniłam uścisk. – Przecież już się przytulałyśmy! – Zawołałam mi prosto do ucha. – Wtedy nie wiedziałam, że to ty! – odkrzyknęłam! – roześmiała się. – Tyle lat, że miałaś problem z rozpoznaniem? – Za szybko się ruszałaś, bym zdążyła zobaczyć twarz! – odpowiedziałam rozbawiona. Dawno temu, połowę mojego życia wstecz, przechodziłyśmy razem szkolenie. Ja byłam najstarsza, nieco opóźniona magicznie, bo wychowana w w pełni ludzkiej rodzinie. I aż do osiemnastki nie wiedziałam, że jestem wiedźmą. Musiałam nadrabiać wiedzę, którą magiczne dzieci przyswajają w przedszkolu. Nikita była rok młodsza, a jej edukacja miała dziury jak wrota stodoły. Całe życie podróżowała z matką najemniczką, ucząc się sztuk walki i zamachów, ale nie podstawowych zaklęć ochronnych. I była Serafina. Chyba piętnastoletnia. Fanka mank i anime. Entuzjastyczna i słodka jak piankowy jednorożec, a przy tym absolutnie genialna. Ciągnęła nas za uszy, dawała korki, gdy nie radziłyśmy sobie z materiałem. Nie zaliczyłybyśmy pierwszego semestru bez jej pomocy, a wszystko robiła tak naturalnie i szczerze, że nigdy nie czułyśmy się gorsze. Jej ciepło łagodziło wszystkie ostre krawędzie tamtego pięknego, ale i przerażającego czasu. Na przyjęciu halloweenowym na pierwszym roku wystąpiła jako czarodziejka z Księżyca. Ze mną jako czarodziejką z Merkurego i Nikitą jako czarodziejką z Marsa do kompletu. Nie uznawała półśrodków. To był profesjonalny cosplay ze spódniczkami, kozakami i krawatkami. Jak nas do tego przekonała? Powiedziała, że nic nie uszczęśliwiłoby jej bardziej. Nie potrafiłyśmy odmówić. Gdy ostatnio o niej słyszałam, mieszkała w Warszawie... Obroniła doktorat z mitologii japońskiej i chińskiej, miała ofertę etatu jeszcze przed obroną, a jej lista publikacji ciągnęła się dłużej niż moje ramię. Nawet uczelnia nie zdołała przyćmić jej naturalnego blasku i entuzjazmu. Po latach nadal nim emanowała. Nic się nie zmieniłaś, powiedziałam rozbawiona. Nie przesadzajmy, jestem stateczną matroną. Habilitacja za mną, mąż, dwójka dzieci... – wyliczała kobieta w różowej, tiulowej sukience i wianku migającym diodami, z twarzą usianą galaktyką brokatowych gwiazdek. – Wpadłaś na wieczór, panieński? Czyj? – Czy, Czyli nie, – zachichotała lekko podchmielona. – Pamiętasz Lenkę? Kilka lat młodsza. Wiedźma Ziemi. – To ona wykiełkowała bluszcz w samochodzie Ludwika? – przypomniałam sobie. – Nie inaczej. Wyszczerzyła się w uśmiechu. Ależ był wściekły. No więc Lenka wychodzi za mąż. Za Jawora, uwierzysz? Jawora pamiętałam. Starszy, poważny, powściągliwy mak ziemi i prawdziwy zielony kciuk. Parę lat temu kupowałam u niego sadzonki brzus, by zasadzić szpaler za trumną i dać Gajuszowi do myślenia. Pogratuluj im ode mnie i ich uściska, i zawołałam, bo muzyka znów zrobiła się za głośna. Nawet przez ten hałas usłyszałam jednak chrząknięcie Berengara. Najwyraźniej nie miał cierpliwości do naszych wspominek. Widziałaś może Julianę? Muszę z nią porozmawiać. Uśmiech spłynął z twarzy Serafiny. Nie słyszałaś? Pokręciłam głową. Wyjdźmy, tu się nie da gadać, powiedziała i już przeciskała się w stronę wyjścia. A może czerwone ludzi rozstępowało się przed kolorową wróżką chętniej niż przed niedźwiedzim czołgiem? Szła szybko chodnikiem, aż oddaliłyśmy się od płomienia o kilkadziesiąt metrów i hałas ucichł za naszymi plecami. Zatrzymała się, spojrzała na Berengara i uniosła ostrzegawczo palec. Stój i nie podsłuchuj, to prywatna rozmowa — rzuciła twardo, po czym pociągnęła mnie jeszcze dalej, aż zostałyśmy same. — Kiedy ostatni raz widziałaś Julianę? Y, — Wczesnym latem, na jej przyjęciu z okazji kupały. Co się stało? — zapytałam, widząc smutek w oczach Serafiny. Wtedy jeszcze nie wiedziała albo nikomu nie chciała mówić. Była w ciąży. Straciła dziecko znowu, powiedziała cicho. Bogowie, wyszeptałam. Długo nikomu nie mówiła, wiesz, z jej historią nie chciała zapeszyć. Juliana była półelfką, a to znacząco wpływało na jej płodność i szansę do noszenia ciąży. Wiedziałam, że próbowała wiele razy i że parokrotnie było naprawdę blisko. Cholera, tak mi przykro. Jeśli ktoś powinien mieć tuzin dzieciaków, to właśnie ona. Biorąc pod uwagę, ile nas wzięła pod skrzydła i jaką była dla nas matką, starczyłoby jej miłości i dla dwóch tuzinów, stwierdziła Serafina. Stało się to tutaj w płomieniu nagle i przy świadkach. Od tamtego wieczoru się nie pokazała, minęły już ponad dwa miesiące. A Aiden? zapytałam cicho. Aiden, jak to Aiden bierze wszystko do siebie? Wini się za to, że jej nie ochronił przed poronieniem, jakby mógł. Okropne, przyznałam. Myślisz, że zechce się ze mną zobaczyć? Byłam u niej dzisiaj rano. Sądzę, że twoja wizyta dobrze jej zrobi. Dzięki, Serafino. Uścisnęła ją mocno. Jeśli znajdziecie ochota na wycieczkę do Tornu, zapraszam. Z całą rodziną. Nie mów hop, bo możemy skorzystać. A nie wiesz, na co się piszesz z chińskim smokiem w wieku przedszkolnym. Zażartowała. Co najmniej 24 tomy mangi i sześć sezonów anime. Odparłam. Kiedyś tak żartem definiowałyśmy dramę. Coś w tym jest. Chciałam, to mam. Lepiej wrócę, zanim Lenka odkryje, że nie wywiązuje się z roli druhny i nie dostarczam drinków w przyzwoitym tempie. Naprawdę miło było cię zobaczyć. Ścisnęła moje dłonie, po czym w obłoku tiuru i zapachu truskawek wróciła do płomienia. A ja chwilę stałam nieruchomo, przyswajając smutną informację. Serce pękało mi na myśl o Julianie. Ale nie mogłam się teraz zatrzymać. Należało złapać ducha, zanim kolejny dzieciak przejdzie przez to samo piekło, co biarkę. Holera, wymamrotałam. Wiesz, gdzie ona jest? Zapytał nagle niedźwiedź, który wyrósł przy mnie jak ninja. Wiem, ale pójdę sama. Czemu? Bo tylko wtedy uwierzy, że przychodzę jako przyjaciółka. W jej najgorszym momencie. Zaufaj mi lepiej, jeśli poczekasz w samochodzie. Ku mojemu zaskoczeniu nie zaprotestował. Muszę jeszcze kupić kwiaty, dodałam. Jakieś specjalne, magiczne. Cokolwiek żywego, byle niecięte. Zaznaczyłam, zastanawiając się, gdzie w nocy znajdę coś takiego. Zadzwoniłam do Joachima. Jeśli ktoś znał nocne kwiaciarnie, to wampir romantyk. I faktycznie, pół godziny później odbierałam od zaspanego florysty donice z alpejskimi fiołkami i las w szklanym słoju. Sklep był zamknięty, ale według Joachima Witold rozumiał, że czasem z kwiatami nie można czekać do rana. Cokolwiek to znaczyło. Przekaż, że dopiszę mu do rachunku koszty melatoniny, bo mi całkiem rozregulował zegar biologiczny. Mruknął starszy mag ziemi. Rozdział 43. Zbierałam się na odwagę, by wyjść z auta i nacisnąć guzik dzwonka. Emocje mnie przytłaczały, a w oczach kręciły się łzy. Patrzyłam na secesyjną willę z wieżyczkami i drewnianymi koronkami wokół okien i balkonów i zalewały mnie wspomnienia. Nie od razu wiedziałam, co spotkało Julianę, ale moja magia płodności, niedawno obudzona i wciąż jeszcze nie w pełni kontrolowana, reagowała na jej stratę i ból z intensywnością, która wytrącała mnie z równowagi. W końcu zapytałam Julianę, co się dzieje. Powiedziała tylko, że czasem najgłębsze rany zadaje nadzieja a potem szczelnie zamknęła swoje osłony, bym nie odbierała już echa tej ciemnej chmury. Lecz nawet mimo tego widziałam, że z moją mentorką jest coraz gorzej. Pod koniec semestru przestała przychodzić na zajęcia. Chciałam jej pomóc, ale nie wiedziałam jak, a do tego miałam własne problemy. Zbliżały się wakacje, powinnam była się spakować i pojechać na dwa miesiące do rodziców, ale nie chciałam tego robić. Nigdy nie czułam, że tam pasuje. A odkąd wiedziałam o magii i dotarło do mnie, że już zawsze będę musiała ukrywać przed nimi to, kim jestem i pilnować się na każdym kroku, zwłaszcza, że nie do końca jeszcze kontrolowałam moc i osłony, to było zbyt trudne. Nie chciałam ich okłamywać, ale nie mogłam powiedzieć prawdy. Rozumiałam, że przy nich nigdy nie będę sobą. Nawet dwa miesiące w szafie namiotły. Po tym, jak wreszcie odkryłam swoją magiczną stronę, wydawały mi się torturą. Może dlatego porwałam się na tamto zaklęcie. Zbyt skomplikowane i zaawansowane jak na moje możliwości. Może to był autosabotaż, bardziej lub mniej świadomy. Wybuchło mi w twarz. Obrażenia były znaczne i nie dałoby się ich wytłumaczyć nikomu, kto jest w pełni człowiekiem. Jemioła poskładała mnie do kupy, ale rekonwalescencja miała potrwać kilka tygodni. Wystarałam się o zgodę na wakacyjny pobyt w pustym akademiku. Nawet Nikita miała plany na wakacje. Wybierała się do przyrodniego brata. Kosma załatwił jej pokój gościnny w bibliotece, w której pracował. Mieli czas, by się lepiej poznać w jego naturalnym i kontrolowanym środowisku. Myślałam, że czekają mnie dwa miesiące samotności. Tymczasem po dwóch dniach zjawiła się Juliana i kazała mi się spakować. Zabrała mnie do swojego domu, gdzie czekał już przygotowany pokój i wakacyjny program korepetycji magicznych. Myślę, że obie potrzebowałyśmy wtedy swojego towarzystwa. Uczyła mnie magii, pomagała mi zrozumieć, kim jestem, otaczała mnie ciepłem. Spędzałyśmy całe dnie na plaży, piekłyśmy kiełbaski nad ogniskiem, a ona uczyła mnie gromadzić energię niesioną przez wiatr z morza. Ja wprowadzałam ją w całkowicie nowe dla niej rewiry muzyczne i filmowe. Którejś nocy obudził mnie płacz. niósł się przez ściany, niczym pieśń Banshee pełna smutku i żałoby. Poszłam do niej. Bałam się, że mnie wyrzuci, ale chyba poczuła ulgę, że nie jest sama. Opowiedziała mi o dziecku, które straciła trzy miesiące wcześniej i o innych, których nie dane jej było urodzić przez ostatnie pięćset lat. O nadziei, która za każdym razem kończyła się tak samo. Krwią, bólem i nieodżałowaną stratą. Płakała, aż zabrakło jej łez. Zostałam z nią do rana. Pocieszałam, gadałam głupoty, bo nic mądrego nie przychodziło mi do głowy. Przytulałam. Nigdy później nie wracałyśmy do tamtej nocy, jakby wydarzyła się w kieszonce rzeczywistości, do której żadna z nas nie chciała więcej zaglądać. Ale wszystko się zmieniło, przynajmniej dla mnie. Juliana przestała być tylko nauczycielką i mentorką, była rodziną. Teraz, prawie dwadzieścia lat później, znowu musiała mierzyć się ze stratą. Zupełnie sama. Bo Aiden, choć oddany i wierny, z emocjami radził sobie kiepsko. Długo tak będziesz siedzieć i modlić się do kierownicy? Głos Berengara wyrwał mnie z zamyślenia. Tyle, ile trzeba, burknęłam i wysiadłam. Wyciągnęłam rośliny z bagażnika i wspięłam się po schodach. Balansując słojem i doniczką, sięgnęłam do dzwonka, ale zawahałam się z palcem na przycisku. Wymamrotałam przekleństwo, bo oczy znów mi się zaszkliły. Drzwi otworzyły się z impetem. Aiden stał w progu, murny i spięty. Jego oczy połyskiwały jak rozbity pryzmat. Jakby łzy, którym nigdy nie pozwalał wypłynąć, zastygły w źrenicach niczym okruchy kryształu. Dora, co tu robisz? – zapytał. Spodziewałam się złości, ale w jego głosie słyszałam tylko zmęczenie. Chciałabym się zobaczyć z Julianą – powiedziałam proszącym tonem. Przez chwilę przyglądał mi się z rezygnacją, a potem westchnął. E, – A co tam, nie zaszkodzi spróbować – stwierdził. I wpuścił mnie do środka. Ejden zaprowadził mnie do słonecznego pokoju, jak właścicielka domu nazywała swoją oranżerię. Przez ostatnie 20 lat niewiele się tu zmieniło. Może tylko rośliny stały się jeszcze bardziej imponujące, oplatając ponączami szklany sufit i większość ścian. W jednym kącie stał długi stół zastawiony inspektami i doniczkami do rozsad, w drugim Ledwie widoczny z pomiędzy wielkich liści jakiejś egzotycznej rośliny, szezląk obity kolorową tkaniną oraz wiklinowy komplecik lekkich mebli kawowych. Stolik i dwa foteliki. Chwilę zajęło mi wypatrzenie Juliany. Dopiero kiedy się poruszyła, oko wyłowiło jej kształt z powodzi zieleni i kwiatów. Odwróciła się, słysząc skrzypnięcie drzwi. I po jej minie poznałam, że szykowała ostre słowa dla Aidena. On chyba też to przewidział, bo wepchnął mnie do środka i uciekł. Dora? Co ty tu robisz? Zapytała cicho. Przyjechałam cię odwiedzić, powiedziałam niepewnie. Uniosłam dary tak skromne w tym miejscu kipiącym roślinnością. W salonie wyglądałyby bardziej imponująco, dodałam. Jej usta rozciągnęły się w łagodnym uśmiechu, który nie dosięgnął oczu. Czyli plotki. Dotarły już nawet do tornu, zapytała, a ból w jej głosie gnął mnie, jak rozrzeżona igła prosto w serce. Nie, szukałam cię w płomieniu i trafiłam na serafinę, to ona mi powiedziała. I cieszę się, że to zrobiła, odparłam. Podeszłam do stolika kawowego i odstawiłam na niego doniczkę z fiołkiem oraz las w słoiku. Stałam chwilę z opuszczonymi ramionami, niepewna co zrobić. Podejść i ją uściskać poczekać aż ona zrobi pierwszy krok. W kwiecistym jedwabnym kimonie i z włosami ukrytymi pod chustką w podobnych kolorach wyglądała źle. Jakby miała za sobą kilka rund chemioterapii, która wykończyła organizm, odebrała jej skórze kolor, a oczom blask. Tak mi przykro, Juliano, tak cholernie przykro. Wydusiłam w końcu czując łzy spływające po policzkach. To jest tak niesprawiedliwe. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Cokolwiek. Podeszła taka krucha i drobna. Musiała stracić co najmniej dziesięć kilogramów, co przy jej drobnej posturze popchnęło ją do wychudzenia. Objęłam ją ostrożnie, bojąc się, że ją zgniotę. Och, dziecko. Wyszeptała, zacieśniając uścisk. Cieszę się, że cię widzę. Gdybym wiedziała, przyjechałabym natychmiast, zapewniłam. Nie mogłam. To nie pierwszy raz. Kolejne powinny być łatwiejsze, prawda? Byłam parokrotnie postrzelona. Kolejne kula nie bolały mniej niż ta pierwsza. Czemu z sercem miałoby być inaczej? Zapytałam. Stare blizny tylko pogłębiają ból, przyznała. Pociągnęła mnie za rękę, bym usiadła na foteliku, a sama opadła na szezlong. Napijesz się herbaty, może coś zjesz? Tylko jeśli mi towarzyszysz. Odpowiedziałam, a ona uśmiechnęła się smutno. Może nie jest to zły pomysł, odparła. Sięgnęła po kryształowy dzwonek i przez chwilę po prostu trzymała go w dłoni, zanim potrząsnęła nim, wydobywając z niego wysoki, śpiewny ton. Aiden zjawił się niemal natychmiast, jakby czekał pod drzwiami. Czy mógłbyś przynieść coś do jedzenia? I dzbanek czaju z mlekiem i miodem poprosiła? Oczywiście. Skłonił się i wyszedł, ale zdążyłam dostrzec błysk ulgi w jego oczach. Od jak dawna nie jesz? Zapytałam wprost. Zacisnęła usta. Nie czuję głodu, albo nie czuję, że to ciało zasłużyło na jedzenie. Wyszeptała. To ciało zasługuje na troskę, miłość, opiekę i odżywienie. Nikomu nie pomożesz, jeśli osłabniesz. Milczała dłuższą chwilę. Może kiedyś Znów tak o nim pomyślę, powiedziała w końcu. To był dwudziesty raz. Okropna rocznica. Wolałabym nigdy jej nie doczekać. Znowu płakałam, nie wiedząc, jak zabrać ten ból. Jak ją pocieszyć w stracie, która przekraczała granice ludzkiej i magicznej wytrzymałości. Myślałam o tobie w ostatnich tygodniach, odezwała się po chwili poprzednim razem byłaś jeszcze dzieckiem, nieustraszona, lekkomyślna, z gorącą głową. Niektórzy twierdzą, że niewiele się zmieniłam, powiedziałam. Dorosłaś, zaprotestowała łagodnie.